11 października 1919 roku Józef Piłsudski dokonał uroczystego otwarcia zamkniętego przez władze rosyjskie w 1832 roku Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Dwa dni wcześniej w Mikaszewiczach, 100 kilometrów na wschód od Pińska, wznowiono rozmowy polsko-sowieckie oficjalnie na temat wymiany jeńców. Natomiast w bwd -że podczas narady politycznej Józef Piłsudski nie planował zawierania pokoju z walczącymi ze sobą, czy to z Rosją bolszewicką, czy denikinowską. Mówił, przetrzymajmy zimę, będziemy panami sytuacji na wschodzie. Starania o antysowiecki sojusz z Polską podjął przywódca niepodległościowego ruchu Ukrainy, Simon Petlura, który przeszedł granice Polski po przegranej walce z bolszewikami. Tymczasem Rada Najwyższa Państwa Antanty zdecydowała o oddaniu Galicji Wschodniej pod administrację polską na 25 lat. Rząd Ignacego Paderewskiego krytykowany z tego powodu podał się do dymisji, ale wcześniej 3 listopada wniósł do Sejmu projekt konstytucji. Z kolei w Krakowie powstał pierwszy związek sportowy w niepodległej, Polski Związek Lekkoatletyczny oraz podjęto uchwałę o powołaniu Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich, ten ostatni w celu przygotowania naszej reprezentacji na zawody w Antwerpii. Także w stolicy Małopolski rozpoczęła działalność Akademia Górnicza. W Warszawie Związek Ludowo-Narodowy, najsilniejsze stronnictwo na scenie politycznej, przyjęło nowy program.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 Dorota Truszczak, witam pana profesora. Dzień dobry, witam serdecznie. Zastanawiam się, dlaczego 9 października wznowione zostały rozpoczęte w lipcu i wtedy także przerwane rozmowy z bolszewikami, oczywiście oficjalnie w sprawie wymiany jeńców. Czy to znowu była gra Piłsudskiego na różne fronty? Tak, to była próba znalezienia tej cienkiej linii, którą można polski interes polityczny przeprowadzić pomiędzy bardzo sprzecznymi i bardzo potężnymi siłami które wtedy na odradzające się państwo polskie naciskały. Z jednej, najbardziej niebezpiecznej strony bolszewicy. Czy można zawrzeć z nimi stabilny pokój? Czy można liczyć na to, że będą go przestrzegali? Z drugiej strony Biała Rosja, Denikin, który właśnie w październiku roku 1919 osiągnął szczyt powodzenia swojej ofensywy w kierunku na Moskwę, dotarł do Orła, w pobliże Kurska, a więc to już jest odległość nieco ponad 200 kilometrów od Moskwy. Z trzeciej strony państwa zachodnie, które, tak jak mówiliśmy o tym już podczas naszego poprzedniego spotkania, na pewno preferowały interesy polityczne Rosji od interesów politycznych Polski, a szczególnie łatwo byłoby im przejść do uzgodnienia już tych interesów politycznych z Rosją, gdyby wygrał Denikin czyli reprezentant pewnej ciągłości politycznej łączącej białych z przedrewolucyjną Rosją. To byłoby wygodne, zwłaszcza dla Francuzów. Otóż właśnie w tej sytuacji Piłsudski realizował scenariusz przewlekania ostatecznego starcia, które wiedział, zakładał, że musi nastąpić starcia o wschodnią granicę Polski, starcia najprawdopodobniej, jak zakładał, w którym nieuchronna będzie walka zbrojna. Dlatego cały czas przygotowywał wojsko polskie. Starał się szkolić je, wyposażyć przez zakupy sprzętu francuskiego, przez przejmowanie sprzętu po niemieckiego, po austriackiego, po rosyjskiego, jaki został na ziemiach polskich. Starał się przygotowywać do tego decydującego starcia, ale wiedział, że im później ono nastąpi, tym lepiej Polska będzie do niego przygotowana. A na razie im dłużej trwa wojna domowa w Rosji, tym lepiej dla Polski. Takie proste było założenie, można powiedzieć cyniczne, nieprzyjemne, ale taka bywa wielka polityka. Otóż Piłsudski tym razem potraktował rozmowy tajne prowadzone w Mikaszewiczach, bardziej poważnie niż te, które zainicjowane zostały jeszcze na progu lata w Białowieży. Obok oficjalnego delegata, który negocjował wymianę jeńców ze stroną bolszewicką, hrabiego Michała Kosakowskiego, znaleźli się w Mikaszewiczach osobiści wysłańcy Piłsudskiego. Najpierw był to porucznik Mieczysław Birnbaum, a później kapitan Ignacy Berner, jeden z najbardziej zaufanych współpracowników Piłsudskiego, działaczy POW. Znamy szczegóły tych negocjacji z dzienniczka Bernera, znajdującego się niestety nie w Polsce, ale w Moskwie, ponieważ tak jak duża część archiwum Instytutu Piłsudskiego z Warszawy sprzed wojny został zrabowany przez Armię Czerwoną w 1939 roku i tak jak wiele bezcennych skarbów polskich archiwów znajduje się dzisiaj nie tam, gdzie powinien, czyli nie w Warszawie, ale w Moskwie. Niemniej miałem okazję kilkanaście lat temu, kiedy jeszcze dostęp do archiwów w Moskwie dla polskich historyków nie był tak bardzo ograniczony jak dzisiaj, miałem okazję czytać ten dzienniczek i można z niego zrozumieć dynamikę tych negocjacji toczących się w październiku, listopadzie 1919 roku. Dynamika była następująca. Piłsudski starał się postawić poprzez swojego wysłannika, wysłannikowi Lenina, czyli Julianowi Marchlewskiemu, wybitnemu komuniście polskiego pochodzenia, Proste warunki. Te warunki to z jednej strony wyrzeczenie się propagandy komunistycznej na ziemiach polskich. To był warunek, no można powiedzieć, który na słowo honoru bolszewika można było przyjąć. A więc warunek, który trudno było sprawdzić, no bo bolszewicy mogli obiecać, że oczywiście żadnej propagandy komunistycznej nie będą prowadzić. Ale kto naprawdę uwierzy w skuteczność takiej obietnicy? Dlatego drugi warunek był o wiele ważniejszy, bo praktycznie on zabezpieczał Polskę od możliwej agresji sowieckiej. To była zgoda Rosji sowieckiej, zgoda Lenina praktycznie rzecz biorąc na to, ażeby utworzona została, czy przetrwała po prostu państwowość ukraińska niepodległa pod wodzą Symona Petlury. Powiedział pan o dwóch propozycjach Piłsudskiego dla bolszewików podczas owych negocjacji polsko-sowieckich. Czy ta druga propozycja, by Sowieci poparli powstanie wolnej Ukrainy była przez nich do przyjęcia? Czy Lenin, wódz coraz mocniejszych sił rewolucji, mógł się na to zgodzić? To był konkret. Jeżeli bolszewicy pogodzą się z istnieniem niepodległej Ukrainy, którą poprze Polska, a już bardzo zaawansowane były te rozmowy wojskowo-polityczne między wysłannikami Piłsudskiego a Petlury w tym czasie. Otóż jeśli bolszewicy zrezygnowaliby z ataków na Ukrainę i mogli tam militarnie wesprzeć państwo Petlury Polacy bez groźby wojny z bolszewikami, to wtedy rzeczywiście Piłsudski zakładał, może istotnie dałoby się zawrzeć pokój z bolszewikami już teraz, to znaczy w listopadzie 19 roku. Nie byłoby całej wojny polsko-bolszewickiej w 20 roku, Oczywiście to jest scenariusz historii alternatywnej, której nigdy do końca nie sprawdzimy, ale uważam, że Piłsudski rzeczywiście rozważał taką możliwość, choć traktował ją jako mało prawdopodobną, ale jej chyba nie wykluczał. Niemniej zrealizował się scenariusz, który Piłsudski brał na pewno dużo bardziej serio. A mianowicie strona sowiecka absolutnie odrzuciła ten właśnie drugi warunek. Co do rezygnacji z propagandy komunistycznej nie było problemu, mogli obiecać wszystko. Ale jeśli idzie o niepodległą Ukrainę, Lenin powiedział konkretnie, że żaden gospodarz Kremla nie może się pogodzić z niepodległością Ukrainy, z oderwaniem Ukrainy od matuszki Rosji. Oczywiście Lenin nie był nacjonalistą rosyjskim, chodziło mu o coś innego, po prostu o strategiczne połączenie wielkości Rosji, państwa rosyjskiego, niezależnie od tego, czy jest ono czerwone, białe, czy jakiejkolwiek innej barwy ideologicznej, z panowaniem nad Ukrainą. Jeśli Rosja wyrzeka się Także Rosja Czerwona panowania nad Ukrainą to nie ma możliwości prowadzenia ofensywy czy to ideologicznej, czy politycznej, czy militarnej na zachód. A więc Lenin odpowiedział jednoznacznie, że warunek postawiony przez Piłsudskiego w sprawie Ukrainy jest warunkiem, cytuję, kryminalnym. To znaczy nie wolno w ogóle nawet rozważać takiej możliwości, żeby Rosja Czerwona zrezygnowała z panowania nad Ukrainą. I to skończyło można powiedzieć cały przebieg tajnych rozmów w Mikaszewiczach, kiedy Marchlewski przywiózł tę odpowiedź ze strony bolszewickiego kierownictwa. Piłsudski nie miał już wątpliwości, że czas rozmów się skończył, trzeba szykować się do wojny z bolszewikami. Bolszewicy zresztą robili dokładnie to samo w tym czasie, co wiemy także z ujawnionych w ostatnich dwudziestu paru latach archiwów postsowieckich przygotowywali ofensywę i polityczną, i militarną przeciwko Polsce. Właśnie kiedy toczyły się rokowania w Mikaszewiczach, ten sam Julian Marchlewski, który je prowadził ze strony Lenina, jednocześnie wysyłał apele do kierownictwa bolszewickiego, by przygotować siłę uderzeniową, polityczną, a potem militarną, która wprowadzi władzę sowiecką do Polski, oczywiście z nim Marchlewskim na czele. To był moment, kiedy powołano biuro Polskie przy partii bolszewickiej właśnie biuro specjalne, które miało przygotować tę ofensywę polityczną, a potem także wesprzeć ofensywę militarną już gotowym rządem sowieckim dla Polski. Ofensywę militarną, która miała wprowadzić rząd Marchlewskiego do sowieckiej Warszawy. A więc obie strony, co tu dużo mówić, podchodziły do tych rozmów z założeniem że nie przyniosą one raczej trwałego rezultatu. Obie przekonały się o tym, że rzeczywiście takiego trwałego rezultatu nie będzie, ale moment, w jakim toczyły się te rozmowy, czyli październik, listopad, był decydujący rzeczywiście dla rozstrzygnięcia wojny domowej w Rosji. To był moment, kiedy załamała się ofensywa Denikina na Rosję, na Kreml czerwony i Denikin od tej pory, czyli od praktycznie rzecz biorąc listopada 19 roku, błyskawicznie cofa się, upada, kurczy się jego obszar posiadania w błyskawicznym tempie. I już w grudniu jest na brzegu Morza Czarnego. Praktycznie rzecz biorąc w grudniu wojna domowa w Rosji jest już rozstrzygnięta. Zostają tylko resztki sił białej Rosji na Krymie. A teraz może panie profesorze o micie, legendzie Denikinowskiej, że Piłsudski przy takim biegu spraw uratował Lenina w 1919 roku. Prowadził negocjacje z bolszewikami, zamiast z nimi walczyć. Niepodjęcie walki przez Polskę pozwoliło pokonać siły Białej Rosji. Wspiera pan tę legendę czy nie? Czy Denikin, gdyby Piłsudski, zamiast prowadzić tajne rozmowy przez swoich wysłanników, z wysłannikami Lenina, zaangażował siły militarne na froncie przeciwbolszewickim, czy wtedy bolszewicy byliby w stanie pokonać Denikina tak szybko? Otóż, tak jak w przypadku każdej historii alternatywnej, i tu nie uzyskamy ostatecznej odpowiedzi na taki scenariusz, hipotetyczny, ale niezrealizowany. Ale mamy twarde dane. Otóż w momencie szczytowego powodzenia ofensywy Denikina na Moskwę, wszystkie siły białych Rosjan nie tylko Denikina, ale także Judenicza, dowodzącego na północy, na pograniczu Estonii i Łotwy i resztki sił Kołczaka walczącego na Syberii, wszystkie siły Białej Rosji liczyły około 565 tysięcy żołnierzy. Armia Czerwona w tym samym momencie, czyli w listopadzie roku 19 liczyła 3,5 miliona żołnierzy. A więc możemy zadać sobie proste pytanie. Czy ofensywa niecałych 600 tysięcy żołnierzy Białej Rosji przeciwko 3,5 milionowej Armii Czerwonej mogłaby liczyć na sukces, gdyby trwały walki liczącej wtedy 500 tysięcy żołnierzy Armii Polskiej na froncie wschodnim przeciwko bolszewikom? Dodajmy od razu, że oczywiście z tych 500 tysięcy żołnierzy na froncie przebywało nie więcej niż 100 tysięcy i nie mogło przebywać bo większość to byli młodzi żołnierze, którzy dopiero się szkolili. Poza tym pamiętajmy, nie była zamknięta sprawa granicy zachodniej, bo jeszcze wciąż Niemcy nie ratyfikowały traktatu wersalskiego, niepewna była sytuacja Górnego Śląska, nie było zajęte jeszcze Pomorze. To wszystko musimy sobie uświadomić. Polska miała potrzeby militarne, jeśli można tak powiedzieć, właściwie z każdej strony granica, więc zaangażowanie wszystkich sił na froncie wschodnim przeciwko bolszewikom byłoby ogromnym ryzykiem, które w dodatku wobec przytoczonej przeze mnie proporcji sił najprawdopodobniej i tak nie zmieniłoby losów wojny domowej w Rosji. Ale legenda pozostała. Sam Denikin ją zaczyna pisząc swoje pamiętniki w 1925 roku w których stawia jasno tezę, Piłsudski uratował bolszewików. I tę te tezę powielają publicyści rosyjscy do dnia dzisiejszego, wsparcie autorytetem Aleksandra Sołżenicyna, który bardzo upowszechnił tę te tezę w latach już 70. i 80. XX wieku. I to oskarżenie pod adresem Piłsudskiego trwa, pokutuje do dzisiaj wśród publicystów lubujących się w historii alternatywnej. Czy upadek Deniki na zwycięstwo bolszewików miało wpływ na to, że 8 grudnia 1919 roku Rada Najwyższa Antanty wydała deklarację w sprawie tymczasowej wschodniej granicy Polski? Czy to się wykluwało, wykluwało? Jest to zbieg okoliczności, czy jednak realizm polityczny, że trzeba uporządkować sytuację na wschodzie Europy? Myślę, że tak jak pani redaktor powiedziała, zbieżność tych wydarzeń z datą decyzji Rady Najwyższej Antanty w sprawie wschodniej granicy Polski jest nieprzypadkowa. Okazało się, że to, na co liczyli zwłaszcza Francuzi, że Biała Rosja zastąpi Czerwoną Rosję się nie zrealizowało, a więc trudno było mówić o jakiejś ostatecznej granicy. Zniknął ten kluczowy, a w każdym razie zaczął szybko znikać ten kluczowy dla francuskiej polityki partner na wschodzie, czyli Biała Rosja. Z drugiej strony Brytyjczycy, premier Lloyd George, zaczynają już wtedy rozważać możliwość porozumienia się z tymi, którzy wygrali wojnę domową, czyli z Czerwoną Rosją. Już praktycznie rzecz biorąc w grudniu 19 roku Lloyd George ogłasza koniec polityki bojkotu Czerwonej Rosji i zaczyna się w ten sposób ten rozdział w polityce zachodniej, który możemy nazwać epismentem, to znaczy zaspokajaniem totalitarnego państwa, pierwszego totalitarnego państwa, którym była Rosja Sowiecka, w jego agresywnej polityce wobec sąsiadów, przez ustępstwa kosztem słabszych właśnie sąsiadów, którzy mieli płacić cenę zgody wprowadzenia niejako totalitarnej Rosji Sowieckiej na salony europejskiej polityki. Właśnie wypadkową niejako tych sprzecznych spojrzeń francuskiego, zasmuconego przegraną białej Rosji i brytyjskiego konkretnie spojrzenia samego Lloyda George'a, który widział możliwość stabilizacji na wschodzie Europy w oparciu o porozumienie z bolszewikami, była decyzja Rady Najwyższej Ententy z grudnia. Decyzja, która mówiła o tymczasowej granicy polskiej, wytyczonej mniej więcej tak jak dzisiaj przebiega wschodnia granica Polski, oczywiście do Galicji. Sprawa Galicji została rozstrzygnięta już w listopadzie, najpierw w formie decyzji przyznającej Polsce mandat na 25 lat, mandat Ligi Narodów. Nowej międzynarodowej organizacji, która miała zajmować się porządkiem światowym po pierwszej wojnie światowej, a więc Galicja Wschodnia miała być jako terytorium mandatowe przekazana Polsce na 25 lat. A potem miał być plebiscyt. Tak, a potem miał być plebiscyt pod nadzorem właśnie Ligi Narodów. To oczywiście oburzyło bardzo opinię publiczną w Polsce, no bo jak to? To przyszłość Lwowa będzie rozstrzygana plebiscytem, skoro dopiero stoczyliśmy krwawą i zwycięską wojnę o odzyskanie Lwowa z rąk ukraińskich. I to była przyczyna, jak o tym pani redaktor już wspomniała, upadku rządu Ignacego Paderewskiego właśnie w listopadzie 19 roku, że nie umiał jakby załatwić tego inaczej swoją dyplomacją w Paryżu. No ale w każdym razie Galicja Wschodnia była wyłączona z tego rozgraniczenia przyszłej granicy wschodniej Polski i Rosji, jakakolwiek by ta Rosja nie była, rozgraniczenia, które ustaliła Rada Najwyższa Ententy 8 grudnia 19 roku. Tyle tylko, że warto o tym pamiętać, iż to rozgraniczenie mówiło jasno, że to jest granica minimalna dla Polski, to znaczy, że to jest to minimum od którego mogą być później, kiedy będzie już ostateczna granica ustalona, czy do którego mogą być prowadzone istotne korekty poszerzające stan posiadania Polski na wschodzie. To zostało jasno w deklaracji Rady Najwyższej Ententy powiedziane. Tymczasem w późniejszej propagandzie i Lloyda George'a, który będzie starał się to wykorzystać przeciw Polsce w XX roku i później Stalina w czasie II wojny światowej, Wracano do tamtej decyzji z 8 grudnia 19 roku jako ostatecznej granicy wytyczonej przez Zachód dla Polski, że to sam Zachód, prawda, zdecydował o tym, że Polska ma się kończyć na Bugu. No nie nie niedokładnie tak było, nazwijmy to delikatnie. Gościem audycji jest profesor Andrzej Nowak. Historia żywa. Konsekwencją właśnie tej decyzji Rady Najwyższej Antanty o tymczasowej wschodniej granicy, podał się ostatecznie do dymisji Ignacy Paderewski. Do Was się zwracam, bracia, moi ukochani: Nie zginie Polska, nie zginie, żyć będzie po wieki wieków w potężej i chwale dla Was, dla nas i dla całej ludzkości. Bardzo szybko wybrano nowy rząd Leopolda Skulskiego. Czasy były trudne, więc chyba nie było chwili na to, by walczyć o władzę. Doszło do porozumienia. Był to rząd reprezentujący Narodowe Zjednoczenie Ludowe, tak jak Skulski rozumiem. To był rząd oczywiście koalicyjny, popierany przez Piłsudskiego. To była podstawa jego siły. Jego głównym oparciem był PSL Piast, czyli centrowa partia chłopska na czele z Wincentem Witosem i mniejsze partie centroprawicowe. Natomiast brakowało jej poparcia głównej siły politycznej w Sejmie, czyli Związku Ludowo-Narodowego, a więc Narodowej Demokracji. Ale jednocześnie Narodowa Demokracja nie bojkotowała tego rządu, nie rzucała mu kłód pod nogi, po prostu uznając, że właśnie dopóki trwa ta bardzo dramatyczna, niepewna sytuacja zewnętrzna, rząd, który nie jest rządem jakiejś radykalnej lewicy, nie stoi na antypodach ideowych narodowej demokracji, może odegrać pewną rolę stabilizującą. To była sytuacja dla Piłsudskiego bardzo wygodna, po prostu dlatego, że był to rząd dokładnie taki, jaki jemu odpowiadał. Słaby premier, Leopold Skulski, miał słabe zaplecze polityczne. NZL, czyli jego Narodowe Zjednoczenie Ludowe, to była niewielka stosunkowo partyjka. Kluczowe resorty w całym gabinecie zostały obsadzone przez ludzi, którzy byli i kompetentni jednocześnie i w żaden sposób Piłsudskiemu nie przeszkadzali. Stanisław Wojciechowski był de facto najważniejszym administratorem w tym rządzie jako minister spraw wewnętrznych. Nowym ministrem spraw zagranicznych został znany adwokat Stanisław Patek, całkowicie utożsamiający się z linią polityczną Józefa Piłsudskiego. Władysław Grabski był ministrem skarbu, a choć formalnie ministrem spraw wojskowych był generał Józef Leśniewski, to jednak faktycznym zarządcą tego ministerstwa był jego zastępca Kazimierz Sosnkowski, prawa ręka Piłsudskiego. A więc w największym skrócie można by powiedzieć, że na miejsce rządu Paderewskiego popieranego przez narodową demokrację pojawił się rząd centroprawicowy, który jednakże był no niemal w całości podporządkowany Piłsudskiemu. To była bardzo wygodna, korzystna sytuacja z punktu widzenia realizacji jego planów politycznych w następnych miesiącach. Nie musiał obawiać się naczelnik państwa, że rząd będzie prowadził jakąś sprzeczną z jego wizją polityczną działalność, czy przeprowadzał swoją odrębną linię polityczną. Tymczasem wspomniany przez pana Związek Ludowo-Narodowy najsilniejsze stronnictwo na scenie politycznej, debatowało nad swoim programem. Ostatecznie taki nowy program przyjęło. Jakież to wyzwania dla Związku na najbliższe miesiące? Bo chyba w tej perspektywie trzeba było patrzeć, kiedy grzmiały armaty i walczono o granice, o istnienie Polski. Kilka elementów składało się na program Związku ludowo narodowego Oczywiście z jednej strony hasła narodowe, prawda? Czyli generalnie ma tworzyć się państwo narodowe, polskie. Mhm. Tak, państwo przede wszystkim dla Polaków. Kontynuacja linii walki ekonomicznej, nie politycznej i nie żadnej innej formy przemocy oczywiście, ale walki ekonomicznej z Żydami o zmianę sytuacji stanu średniego w Polsce, żeby w większym stopniu był on przejmowany przez polskich przedsiębiorców, handlowców, którzy zastąpiliby Żydów tej funkcji społeczno-gospodarczej. A więc tutaj ten program nieuchronnie prowadził do podtrzymania konfliktu polsko-żydowskiego. Jednocześnie bardzo ważną częścią programu Związku Ludowo-Narodowego było hasło ograniczenia wpływu państwa na życie gospodarcze. Jeśli była jakaś siła wolnorynkowa, wtedy licząca się na polskiej scenie politycznej, to była nią narodowa demokracja. Piłsudski to etatyzm. Narodowa demokracja, wolny rynek. Jakkolwiek dziwnie to może zabrzmie z dzisiejszej perspektywy, kiedy tyle stereotypów obrosło nasze mózgi w spojrzeniu na dawniejszą historię. Taki w istocie był podział ekonomiczny w sporze o kształt relacji państwo-gospodarka na ówczesnej scenie politycznej w Polsce. Ciekawe jest to, że nie ma w Związku Ludowo-Narodowym w ogóle Romana Dmowskiego. Przewodniczącym zostaje wybrany. Profesor Stanisław Głąbiński, wybitny polityk narodowo-demokratyczny, no ale naturalnie daleko mu było autorytetem do pozycji Romana Dmowskiego. Skąd nieobecność Dmowskiego? Dmowski był wyczerpany fizycznie i nerwowo, można tak powiedzieć, ogromnym wysiłkiem włożonym w czasie wojny. Reprezentowanie sprawy polskiej u boku mocarstw zachodnich i jeszcze bardziej nieprawdopodobnym wysiłkiem włożonym w czasie konferencji wersalskiej, reprezentowanie tej sprawy. Dmowski udał się zatem Odpoczynek, leczenie mm -hmm. Tak, dowód poza Europę I wróci do Polski dopiero Wiosną roku 1920 Dmowski uważał, że Wykonał jakby dzieło swojego życia To znaczy pomógł ustalić takie Granice jakie było można Na konferencji w Wersalu Teraz politycy narodowej demokracji Muszą się zająć bieżącymi sprawami W państwie polskim, a on może Chwilę odpocząć to właśnie sprawiło, że na zjeździe drugim zjeździe Związku Ludowo-Narodowego dmowskiego nie było. Wspomniał pan, że Polacy nie chcieli pogodzić się z decyzją Rady Najwyższej Ententy w sprawie przyznania czasowego przyznania Polsce Galicji Wschodniej na 25 lat i interweniowali u premiera Francji Clemenceau. Ta decyzja została podważona, ale mimo to był to nadal mandat Ligi Narodów. Czy Francja mogła odegrać w tej sprawie większą rolę? Paradoksalnie oczywiście stanowcze interwencje dyplomatyczne Polski, zabiegi prowadzone w Paryżu także wobec opinii publicznej francuskiej skończyły się 22 grudnia zawieszeniem decyzji miesiąc wcześniej podjętej o czasowym przyznaniu Polsce Galicji Wschodniej jako mandatu Ligi Narodów. A więc od 22 grudnia 19 roku nie było właściwie żadnej decyzji mocarstw zachodnich w sprawie przyszłości Galicji Wschodniej. Uznano po prostu stan faktyczny. Nie było już więc mowy o mandacie Ligi Narodów, ani o żadnym referendum za 25 lat. Po prostu mocarstwa zachodnie wstrzymały się od jakiegokolwiek werdyktu w sprawie przyszłości Galicji Wschodniej. Z punktu widzenia Polski ten brak decyzji... Mocaz Zachodnich był wygodniejszy niż decyzja miesiąc wcześniej podjęta, która mówiła jednoznacznie o tym, że po 25 latach Galicja Wschodnia będzie objęta referendum nadzorowanym przez Ligę Narodów. A więc od 22 grudnia 19 roku Galicja Wschodnia była faktycznie częścią terytorium państwa polskiego. I tego faktu mocarstwa zachodnie już nie kwestionowały w żaden sposób, choć jednocześnie jeszcze go formalnie nie uznały. Takie formalne uznanie przyjdzie o dopiero dużo, dużo później, w 1923 roku. Jeszcze jedno interesujące wydarzenie. Georgi Cicerin, komisarz spraw zagranicznych Rosji sowieckiej, wystąpił nie tylko w imieniu swojego rządu, ale także wszystkich robotniczych organizacji z propozycją dla Polski zawarcia trwałego Pokoju. Zastanawiam się, jaki interes miała Rosja sowiecka, występując z taką propozycją. Czy może był to gest dobrego pana, który zaczął się umacniać na arenie europejskiej? To była oczywista impreza propagandowa, można tak powiedzieć. Znaczy obliczona na pozyskanie opinii publicznej, w szczególności na zachodzie Europy. Pokazanie, że oto nowe państwo sowieckie, które właśnie no już niemal wygrało wojnę domową, umocniło się zatem, nie ma żadnych agresywnych zamiarów, wysyła gołąbki pokoju w kierunku zachodnim. To, oczywiście, miało służyć popularyzacji sprawy komunistycznej, czy inaczej mówiąc, popularyzacji. Idei, którą już podjął Lloyd George, premier brytyjski, jak najdalszy od jakichkolwiek idei komunistycznych, ale nastawiony na zgodę, geopolityczną zgodę z Leninem, z Rosją Czerwoną. Skoro Rosja Czerwona deklaruje, że jest pokojowa, że nikogo nie chce atakować, zajmować, tym łatwiej było te negocjacje rozpocząć. I o to dyplomacji sowieckiej w tym momencie chodziło. A powodem, który pchał dyplomację sowiecką do takiego postępowania, oczywiście decyzję podejmował nie Ciczerin, ale czteroosobowe biuro polityczne partii bolszewickiej, przypomnę, stał na jego czele Lenin, drugą osobą w tym składzie był Trocki, trzecią Lew Kamieniew, a czwartą już wtedy, tak, jest czwartą osobą w systemie politycznym państwa sowieckiego był Józef Stalin. To właśnie to czteroosobowe grono uznało, że... Po wygraniu wojny domowej, a wydawało się, że już jest to naprawdę bliskie osiągnięcia, Rosja sowiecka musi zająć się jakąś odbudową gospodarczą, a zatem kontakty gospodarcze z państwami zachodnimi będą potrzebne do tego. Zarówno jeśli idzie o wymianę handlową, trzeba było skądś mieć pieniądze na inwestycje, na odtworzenie zniszczonej infrastruktury, zniszczonej przez rewolucję przede wszystkim. To wszystko powodowało, że ogłoszono coś, co można nazwać rosyjskim terminem prawda, czyli chwila wytchnienia. Prawda? Chwilowo nie będziemy prowadzili szturmu na zachód, no, chociaż przecież ideologia komunistyczna się nie zmieniła dalej. Lenin i Trocki i całe biuro polityczne wierne było idei rewolucji światowej, to znaczy obowiązku niejako politycznego niesienia sztandaru rewolucji dalej na zachód, przede wszystkim w kierunku Niemiec. Ale chwilowo, na najbliższe miesiące zakładano, że taka ofensywa dyplomatyczna, która pokaże pokojowe intencje Sowietów, może być bardzo politycznie opłacalna. A czy Zachód dał się zwieść takim pozorom? Duża część lewicowych kręgów i liberalnych na Zachodzie, jak najbardziej tak, w szczególności w Wielkiej Brytanii, we Francji gorzej z tym było. We Francji opinia nie była nastawiona, zwłaszcza ta liberalna, tym bardziej konserwatywna. Pozytywnie dla Rosji sowieckiej z prostego powodu, mianowicie olbrzymia ilość francuskich akcjonariuszy, a więc akcjonariuszy różnych spółek, banków miała utopione pieniądze w inwestycjach finansowych Francji w Rosji carskiej bolszewicy znacjonalizowali wszystkie banki, wszystkie zakłady przemysłowe i w związku z tym kilkaset tysięcy Francuzów było żywotnie zainteresowanych tym, żeby obalić bolszewików, bo tylko to mogło im przynieść zwrot pieniędzy. Mówiąc krótko. W przypadku Wielkiej Brytanii było inaczej. Tam nie tylko środowiska lewicowe, socjalistyczne, lejburzystowskie, ale także liberałowie, a więc ludzie związani z tą partią, z której wywodził się Lloyd George, gotowi byli uznać, że Owszem, bolszewicy to może nie jest, powiem kolokwialnie, nasza bajka. Nie bardzo rozumiemy tych dziwnych barbarzyńców, ale można z nimi rozmawiać. W końcu handlujemy też z łowcami głów w Nowej Gwinei, to dosłowne określenie Lloyd George'a, to możemy też handlować z bolszewikami. Nie ma tutaj żadnych problemów. A skoro jeszcze bolszewicy mówią, że nie będą prowadzili ofensywy militarnej na zachód, no to tym łatwiej przekonywać angielską opinię publiczną, że warto wszcząć poważne rozmowy handlowe z bolszewikami, a potem rozmowy polityczne o uznaniu bolszewików za nowych, jedynie uprawnionych gospodarzy Kremla, gospodarzy wielkiego państwa rosyjskiego, bez którego nie ma żadnego porządku światowego. Szanowny panie i Szanowni Panowie, Warunki stawia, warunki przyjmuje. I gdybyś wzajemnie legalnie nie dostrzymywano, jak gdyby inaczej życie wyglądało. Drugim podstawowym postulatem jest szacunek dla instrumentu praw. Ale z tego już nie mówi coś. A Piłsudski, czy przeczuwał, czy nie, że jednak trzeba będzie walczyć z bolszewikami na śmierć i życie? Piłsudski to wiedział. Piłsudski to wiedział, bo znał Rosję, no, nie tylko lepiej od Lloyd George'a, ale po prostu jak mało kto, spędziwszy tam przecież sporo lat swojego młodzieńczego życia, ale wiedział także dlatego, że miał dobry wywiad, Polski drugi oddział reprezentował wtedy wywiad na odcinku wschodnim, no niewątpliwie najlepszy na świecie, oparty także o agenturę POW działającą na terenach podporządkowanych bolszewikom. To jest rzeczywiście niesłychanie ciekawa, fascynująca historia bohaterów z POW. Oczywiście no, i prowadzących tę działalność, można powiedzieć, wywiadowczą na terenach bolszewickich i płacących za to najwyższą cenę. Setki dosłownie POWiaków było wyłapywanych. Przez ludzi Dzierżyńskiego, też naszego rodaka, tyle że służącego bolszewikom, bardzo efektywnie jako szef policji politycznej, totalitarnej policji politycznej czeka. I setki wyroków śmierci na polskich działaczach politycznych, właśnie wywiadowcach z były wykonywanych. Ale mimo to wciąż ten wywiad znakomicie działał. I Piłsudski wiedział, że bolszewicy są nie tylko nastawieni na kontynuowanie ofensywy na zachód, ale szykują się do niej. A więc wiedział o przygotowaniu przez komunistów, takich jak Marchlewski, zalążka nowego rządu sowieckiego dla Polski. Wiedział o tym, jak przegrupowują się wojska sowieckie. Wiedział o tym, że tworzą się projekty, a w każdym razie są wszelkie przesłanki po temu, by uznać, że tworzą się projekty nowej ofensywy przeciwko Polsce, kiedy tylko zostanie zlikwidowany ostatni przyczółek Białej Rosji, jaki pozostał na Krymie. A więc Piłsudski zakładał, jak tylko Rosja skończy z następcą Denikina, generałem Wranglem, który właśnie tymi resztkami Białej Rosji zarządzał na terenie Krymu, to wtedy cała siła Rosji Czerwonej ruszy na Polskę. Ubolewał nad tym Piłsudski, że wojna domowa nie trwała dłużej w Rosji, niż trwała naprawdę, że tak szybko Denikin przegrał. No, niż ale przez skoro... tę zimę, na którą liczył Piłsudski. Tak, Piłsudski liczył, że ta zima, a może nawet wiosna 20 roku, to wciąż jeszcze będzie wojna domowa w Rosji na wielką skalę. Ale już nie była, już był tylko Wrangel na Krymie, Dzielnie, z honorem bardzo, trzeba podkreślić, że to był i bardzo zdolny, i inteligentny, dużo bardziej otwarty na realia polityczne od swojego poprzednika, dowódca sił Białej Rosji, mam na myśli generała Wrangla, który wiedział, że trzeba współpracować z Polską inaczej niż Denikin, do tego podchodził, no ale już nie miał sił, żeby realnie zagrozić Leninowi. A więc skoro tak, skoro już 90% sił Armii Czerwonej, która w 20 roku osiągnie pułap 4 milionów żołnierzy, mogło być uwolnionych niejako od wojny domowej i spora ich część mogła ruszyć na zachód, Piłsudski wiedział, czeka nas decydujące rozstrzygnięcie nie w propagandowych ofensywach Cicerina i nie przy stole dyplomatycznym, ale na polu bitwy. Historia żywa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 Dorota Truszczak do usłyszenia w następną sobotę po godzinie 14. Sponsorem obchodów Narodowego Święta Niepodległości jest PGE Polska Grupa Energetyczna.